I witam Was w siódmym odcinku podcastu filmowego, w którym subiektywnie podsumuję zeszły rok. Mówiąc subiektywnie podsumuję, mam na myśli przedstawienie Wam y, mojej listy pięciu najlepszych filmów 2010 roku. Serdecznie zapraszam i zaczynam od miejsca piątego. A piąte miejsce okupuje Kikes. No, czy to jest dla Was zaskoczenie? Bo dla mnie osobiście tak. Nie spodziewałem się, że. Film o superbohaterach, który no, pierwsze wrażenie sprawia, jakby jego targetem było pokolenie MTV, żeby w ogóle mógł być brany pod uwagę, by wtrącić go gdzieś do jakiegoś zestawienia najlepszych filmów z zeszłego roku. Ale tak właśnie jest, bo kilka jest rzeczywiście kopietyłek, głównie dzięki niekonwencjonalnemu podejściu do wyświechtanej, mocno już wyświechtanej tematyki kina superbohaterskiego. Bo jeżeli spojrzeć na to okiem dosyć krytycznym, to można praktycznie każdy film, Spider-Man, Iron-Man, Superman, o może oprócz Batmanów, można te filmy rozebrać na czynniki pierwsze i widać praktycznie jeden wtórny schemat. A w kick sie tego praktycznie nie ma. Autorzy to nie i chytruski, bo postanowili podejść do tego tematu z przymrużeniem oka, dzięki temu dostaliśmy film z humorem, który jest bardzo specyficzny oraz z niekonwencjonalnymi, wyrazistymi, bardzo wyrazistymi postaciami. Oczywiście jest, ten film jest adaptacją komiksu, na szczęście sam komiks również podobno, no bo skoro film jest adaptacją to komiks powinien przynajmniej być chociaż trochę podobny, również najwyraźniej yy, ukazuje yy, superbohaterów jako normalnych ludzi, można tak to powiedzieć, o ile e, określenie studium psychiki, studium psychologii e, superbohaterstwa jest może trochę nad wyraz, to ten film jednak trochę czegoś takiego przemyca. Zapytacie dlaczego? No to dlatego, że tutaj głównymi bohaterami nie są żadni ludzie z nadprzyrodzonymi mocami, ale zwyczajnie, zwyczajnie dzieciaki, co jest nie do pomyślenia, tam yy, morduje 11-letnia dziewczynka, która praktycznie wszystkich kosi równo. No ale za to dzięki temu jest bardzo, bardzo charakterystyczna. Okej, okay. yy, ale głównymi bohaterami są ludzie bez nadprzyrodzonych mocy. Yy, dzieciaki, nastolatkowie, z których to jeden główny bohater tego filmu, postanawia zostać superherosem, a to dzięki lekturze nadmiernej ilości komiksów. Co najlepsze, udaje mu się cel stworzenia pewnej idei, która w moim odczuciu jest najważniejsza w misji super superbohatera. Okej, okay, ale tutaj już jest dygresja na tematy psychologiczno-filozoficzne, więc o Kikesie tyle. Warto oglądać, bo to naprawdę czarny koń tego roku. A teraz miejsce czwarte. Spodziewaliście się pewnie, że teraz zacznę mówić, jaki film jest na czwartym miejscu, ale nie, bo jeszcze wrócę do Kikesa, wspominając, że jest tam świetny soundtrack, składający się głównie z piosenek, prawie tylko z piosenek, jednakże są one rewelacyjnie dobrane i warto się z nimi zaznajomić, bo może odkryć kilka ciekawych brzmień. Ok, o Kikessa już dokładnie, definitywnie koniec. Teraz miejsce czwarte, na którym to zasiada. The Social Network Film, który obecnie jest obsypywany nagrodami On posiada już ponad prawie 90 nagród Jest pewniakiem w zdobyciu za najlepszy film Najlepszą reżyserię, najlepszy scenariusz adaptowany I tak dalej, i tak dalej A w parze z nagrodami idą niesamowicie pozytywne recenzje krytyków Dlaczego więc tak no, wydawałoby się genialny film Pracuje się do, u mnie dopiero na czwartej pozycji? bo osobiście tłumaczę cały ten zgiełk wytoczony wokół y, filmu ogromną obecnie popularnością Facebooka, który nie dość, że posiada pół miliarda zalogowanych użytkowników, no, znaczy zarejestrowanych użytkowników, to jeszcze do tego robią o nim film. Oczywiście film jest bardzo dobry, lecz niestety jest to tylko bardzo dobra rzemieślnicza robota, a mówienie o geniuszu Davida Finchera, yy, który podobno okazuje się w tym filmie, no jest grubo przesadzone, bo gdyby dać ten materiał do wyreżyserowania Spielbergowi, albo Nolanowi, yy, albo Howardowi, to mówiono by o geniuszu Spielberga, Howarda, Nolana, a tak naprawdę nie ma się w zasadzie nad niczym zachwycać. Rzecz jasna, akcja, mimo że cała historia mogłaby się wydawać nudna jest ciekawie prowadzona jednakże można mówić, że z nudnej historii stworzono ciekawą fabułę bo tak nie jest Tak jedynie została ona pokazana w trochę ciekawszy sposób niż można było, niż można było to zrobić bo rzeczywiście akcja prowadzona na trzech planach jednocześnie w trzech ró różnych czasach jest ciekawa, bo więc musi nadążyć za goniącą dosyć szybko Akcją i ciągu, ciągle gadającymi głowami. A tak poza tym, nie wybijające się średnie, ponad średnią aktorstwo, podobno rewelacyjna muzyka, której niestety ja nie dostrzegłem. Najwyraźniej jestem zbytnio zaślepiony za genialną muzyką z Incepcji. A to wszystko w moich oczach pokazuje, że The Social Network jest najbardziej przereklamowaną pozycją tego roku. Ok, było miejsce czwarte, czasem miejsce trzecie. Trójka symbolizująca miejsce trzecie symbolizuje też film, który właśnie się na nim znajduje. Dla każdego fana dobrej animacji, te podpowiedzi powinny już definitywnie wskazać, jaka to jest pozycja. Ależ oczywiście jest nią Toy Story 3, czyli najlepsza animacja 2010 roku, która pięknie zwiększa. Trylogię Toy Story, nie zostawiając na szczęście przy tym furtki dla kolejnych części, czego się bardzo obawiałem w przypadku tej produkcji, a także trzyma wysoki poziom poprzednich części, dzięki czemu jest ona jedną z najlepszych animacji, jakie kiedykolwiek widziałem, oczywiście na równi z Toy Story i Toy Story 2. O czym ten film jest, chyba nie muszę zasadniczo opowiadać, bo praktycznie każdy widział chociażby jedną część y, opowieści o zabawkach, a jeżeli nie, to jest to praktycznie pozycja obowiązkowa i należy ją jak najszybciej nadrobić. Ponadto o trzeciej części mówiłem też w poprzednim podcastie, więc tutaj nie wiem, czy warto mówić coś więcej, poza samymi super relatywami, bo tych nigdy dość pod, y, znaczy w stronę twórców z Pixara, ale mogę sobie pozwolić tutaj na małą dygresję, gdyż w tym roku widziałem również Shrek Forever, który niesamowicie mnie zawiódł. Jest to przykład, jak twórcy odcinają kupony od niegdyś fajnej, bardzo fajnej serii. Oczywiście najlepszy był Shrek 1. A czwórka? Czwórka najbardziej uwydatniła tą wadę produkcji z DreamWorks, że nie posiadają one tej magii, kina, które serwuje nam Disney. Jest to nieuchwyt, pewna nieuchwytna atmosfera, dzięki czemu filmy od Disneya tak bardzo przyjemnie mi się ogląda, tak bardzo mnie wciągają. A DreamWorks? No niestety, faktem jest, jest to dobra zabawa, yy, polegająca na żonglowaniu masą yy, cytatów z popkultury, pop masą odniesień do innych bajek, często przerysowanych, przekoloryzowanych ale niestety film przez to traci wiele z takiej dziecięcej magii dziecięcej magii zabawy że się tak filozoficznie trochę wyrażę jednakże ci, którzy kiedykolwiek choć, choć raz porównywali filmy Disneya i Dreamworks wiedzą o czym mówię dobra, czasu jest coraz mniej więc Kończę tą małą dygresję i przechodzę do miejsca drugiego. Jaki film jest na miejscu drugim? Dla podpowiedzi powiem, że rozpływałem się nad nim w poprzednim odcinku. Oczywiście jest to wyspa tajemnic. No, rozpływałem się nad nim w poprzednim odcinku, ale film niestety nie jest na miejscu pierwszym. Dlaczegoż to? No, z jednej strony na miejscu pierwszym jest film, który jest lepszy Mimo wszystko znalazł się film lepszy od y, Wyspy Tajemnic. A, Wyspa tajem, a sama Wyspa Tajemnic? Czy jest na tyle dobra, że w pełni zasługuje na to miejsce? Według mnie tak, gdyż jest to film z może nie gatunku, ale typu, który lubię najbardziej, czyli y, film trzymający w napięciu do dosłownie ostatnich scen oraz film, w czasie którego oglądania nie mamy zielonego pojęcia, jak to się wszystko skończy. Nie wiemy do końca, jak wygląda całość sytuacji. Film zagadkowy i wszystko rozwią rozwiązuje się, akurat w przypadku tego filmu, dosłownie podczas ostatnich scen. I to uwielbiam w kinie, a chyba mistrzem, pewnie krytycy filmowi zaraz mnie zjedzą, ale według mnie mistrzem, Takich filmów jest Christopher Nolan, który udowodnił to swoim memento oraz prestiżem, genialnym prestiżem, który trzymał w napięciu do ostatnich scen, a sama ostatnia, ostatnie momenty, ostatnie minuty tego filmu wgniatały w fotel. Wyspy Tajemnic jednak nakręcił Scorsese i czy podołał on temu no, bardzo trudnemu ze strony reżyserskiej zadaniu? Z jednej strony tak, i udało mu się to prawie, cał prawie całkowicie mu się to udało. Niestety nie wystrzegł się jednego błędu. Ten błąd jest taki, że gdzieś po 3 czwartych filmu możemy się domyśleć, jak to się wszystko skończy. Nie jest to oczywiście powiedziane nam prosto w twarz, że ten film skończy się tak i tak i podpowiedź jest na tyle yy, duża i widoczna. Jest to dosyć subtelne i trzeba do tego samemu dojść. Jednakże inteligentny widz, który już miał może styczność z takimi filmami, jest w stanie do tego dociec i niestety, ale końcówka przez to może trochę stracić z impetu, na jaki był zaplanowany. Mimo tego film i tak trzyma w napięciu oraz cała jego wizja artystyczna jest świetna. Przeplatanie snów z rzeczywistością oraz klimat tego filmu, który jest ciężki i mroczny, rzeczywiście buduje kształt tego filmu, dzięki czemu... Widzimy, oglądamy obraz kompletny oraz prawie idealny. O tym filmie więcej powiedziałem też w poprzednim odcinku, tak samo jak o Toy Story i tak samo jak o miejscu pierwszym. Jednakże o nim nie mówiłem w poprzednim odcinku, tylko kilka odcinków temu. Ale teraz właśnie czas na miejsce pierwsze. triumfator Gdybym powiedział teraz Surprise, surprise yy, Czy jesteście zaskoczeni? Uwaga, niespodzianka To pra prawdopodobnie byłby to tylko kiepski żart Bo czy rzeczywiście ktoś mógł się spodziewać Że będzie na tym miejscu inny film? Potem jak rozpływałem się na nim w pierwszym odcinku I potem jak w tym zestawieniu The Social Network Oraz Wyspa Tajemnic Znalazły się na czwartym i drugim miejscu chyba był to w zasadzie jedyny możliwy kandydat na pierwsze miejsce dla niezorientowanych je, mówię oczywiście o Incepcji, czyli najnowszym filmie Christophera Nolana obecnie moim chyba, no obecnie moim ulubionym reżyserze który ma taką niesamowitą właściwość, że jeżeli tylko zrobi nowy film ostatnimi laty, to od razu wskakuje on na górę mojego zestawienia. Tak samo było z Mrocznym Rycerzem w 2008 oraz z Prestiżem w 2006 i mam nadzieję, że kolejny jego film, czyli kontynuacja Mrocznego Rycerza również mm, można powiedzieć nie zaprzeczy temu trendowi. Niestety będzie ona miała dosyć ciężko, gdyż w 2012 wchodzi też do kin Hobbit. Przez co? No, można powiedzieć, że rywalizacja, mam nadzieję, że będzie bardzo, ale to bardzo zacięta. Ale wracając do incepcji. Dlaczego ten film jest przykładem kina, które trzeba zobaczyć, kina, które jest kwintesencją tego, czego szukamy w filmach akcji? Bo powiedzmy sobie szczerze, to jest typowy film, no, może nie typowy, ale to jest film akcji, tutaj jeżeli ktoś szuka czegoś więcej yy, jakichś filozoficznych przesłanek albo, no, może się nie wiadomo czego, to nie warto oglądać tego filmu, to jest po prostu film o złodziejach, którzy wykonują swoją robotę ale okej, okay, już dosyć dużo kiedyś o tym filmie powiedziałem, więc teraz na szybko co jest w tym filmie rewelacyjne? montaż? niesamowicie dynamiczny za który jest, musi, za który musi być Oscar, ma to pomysł na na koncepcję, snów we snach itd., itd., kreację bohaterów, bo każdy bohater został na tyle wykreowany, że można się z nim identyfikować. Genialne efekty specjalne oraz rewelacyjna muzyka, choć trochę gorsza niż w Roszym Rycerzu. Może trochę więcej powiem o tym w następnym odcinku, a teraz niestety muszę już kończyć. To był siódmy odcinek podcastu filmowego. Mówił Darkziom. cześć.